Lepik z horrorami podcast dotyczy na klasy B. Rozmawiamy o wszystkim, co nas interesuje i inspiruje. Bez względu na to, czy jest to towarz zupełnie świeży, czy już już Witam Cię Patryku. Witam Cię Jacku. W kolejnym odsłonie z Klepiku z Horrorami. Dzisiaj mamy do omówienia film sama Raimiego pod tytułem Evil Dead czyli Martwe Zło. I Chyba pokusimy się o omówienie dwóch części tego filmu. No Przynajmniej tak pobieżnie drugą część omówimy, co? My mm -hmm. no, się wydaje nawet, że powinniśmy skupić się na drugiej części bardziej niż na pierwszej. Ale do tego dojdziemy. Proszę bardzo. Zaczniemy jednak od aktualności. Mm, mm. Na pewno masz coś do powiedzenia. Ja też mam parę informacji. Zaczynamy od Ciebie. Ja mam taką informację, że lada moment ukaże się box, Blu-ray'e, wersje rozszerzone, Władcy Pierścieni i cały czas mam dylemat, czy warto zainwestować w to, czy nie warto. Ja widziałem już wersje rozszerzone, oglądałem je w kinie i one dla mnie jakoś takiej specjalnej różnicy nie robią pomiędzy tymi, pomiędzy tymi właśnie autorskimi wersjami, a oryginalnymi. Nie wiem, nie wiem. Jest wypasiony box na pewno, jest sporo dodatków. Z tego, co słyszałem, to to jest kopia tych dodatków, które już wcześniej mogliśmy zobaczyć z DVD, ale ja ich wcześniej nie oglądałem. Ale no, to, to taki mój dylemat, którym się chciałem podzielić właśnie. Bo myślę, że na Gwiezdne Wojny to warto zainwestować, a tutaj jakby się waham między, między tymi oryginalnymi wersjami, czy kupić, które są tam o 100 chyba parę złotych tańsze, a tymi rozszerzonymi, które są ładnie wydane, jak zauważyłem to no, a, a wiesz, nad czym ja się zastanawiam? Mhm. Jak kupiłem na Blu-rayu cały pakiet Aliena i tam owszem, filmy są przygotowane na nośnik Blu-ray, jest zrobiony ładny transfer, to jednak wszystkie dodatki, albo naprawdę 90% dodatków to jest jednak hamskie, po prostu palowskie wideo i to widać. I zastanawiam się, jak będzie z dodatkami w Władcy Czy oni też y, zrobią transfer y, tego na Blu-ray, czyli takiej naprawdę jakości tysiąca ponad pikseli? Wiesz, co teraz nie pamiętam i nie mam możliwości sprawdzić tego, ale wydaje mi się, że część y, materiałów jest na DVD, że nie wszystko jest tam Blu-ray. Zresztą już się spotkałem z tym, że troszeczkę te y, materiały dodatkowe są cyganione, że tak się wyrażę, bo w przypadku Blu-raya koncertowego Depeche Mode była ewidentna informacja, że obydwa i koncert i materiał dodatkowy są na dysku Blu-ray, podczas kiedy widzę te dyski, że są w jakości DVD zwykłej. To i tak jest bardzo dobra jakość, ale to nie jest Blu-ray, więc nie wiem, dlaczego taką informację rozpowszechniano. Więc wiesz co, jeszcze do tych dodatków z Aliena, niektóre dodatki tam to jest naprawdę jakaś, może nie jakość vhs ale bardzo zbliżona jakość do, do, do tego. Wiesz, mówię o dodatkach, co, co strasznie mhm. boli, jeśli, jeśli, zwłaszcza jeśli na przykład jest dokument, gdzie są wywiady z różnymi twórcami widać, że ten dokument jest kompilacją różnego rodzaju materiałów i masz na przykład w pozytywnej znaczy dobrej jakości, to jest jakość cyfrowa i nagle masz wywiad z kimś, wiesz, jakiś dziwny kontrast jest, dziwne, dziwne mrowienia w, właśnie w cieniach, tam w, w takich zaczernionych miejscach, jak ktoś ma na przykład ciemniejsze ubranie albo tło jest ciemniejsze, to jest tam ziarno, które na na naprawdę jest pikselami, zaczyna chodzić, no jest to przykre, naprawdę i ja zastanawiam się jak będzie z Władcą Pierścieni a propos dodatków, bo podejrzewam, że same filmy będą przygotowane bardzo właściwie, no, tak powinno być. Mm, ale myślę, że może być lepiej, dlatego, bo ten film jest nowszy, zdecydowanie. Podejrzewam, że tutaj wiek też filmu działa na to, jak wyglądają same e, materiały dodatkowe, że te z pierwszych części Aliena w szczególności mogły być opatrzone właśnie takimi materiałami w, e, Boże... Materia materiałami, które mają jakość VHS-u, prawda? One są mm. gdzieś tam jakiś piwnic wydobyte z jakichś szaf i dlatego to może tak wyglądać. Nie wiem, wiesz co, ja nie mam może takiego problemu. To znaczy, jeżeli mnie informują, że jakość jest Blu-ray, to powinna być jakość Blu-ray, a nie, nie DVD. Natomiast dla mnie te wszystkie materiały, które rzeczywiście mają złom jakość, to mają swój, swój czar niewątpliwie one właśnie takie sprawiają wrażenie, jakby były gdzieś to tam wyciągnięte z jakichś zakamarków i no, przyjemnie się to ogląda. Zresztą ten film, o którym mówimy, to materiały dodatkowe też nie są najlepszej jakości, prawda? No właśnie dzisiaj będzie okazja o tym powiedzieć, że materiały do, do, dołączone do filmu Wildet Dead są w różnej jakości, ale rzeczywiście tu się z tobą zgodzę, że to ma swój smak, ale wiesz co... Mm... Idziemy dalej może, co? bo ja mam jeszcze taką informację dotyczącą dalej, tak. nowości. Niedługo będzie miała premierę film Johna Carpentera, nie wiem czy ci o tym wspominałem. Jest do zobaczenia trailer. Tytuł filmu to The Word. Mhm. nie ma polskiego tytułu. Nie wiem czy on w ogóle trafi do dystrybucji w polskich kinach. Może tak być, że, że wcale go nie będzie w kinach, a trafi na DVD albo nawet nie trafi na DVD, bo też to różnie bywa. Ja widziałem trailer i The Word chyba można by przetłumaczyć jak oddział szpitalny. Tak, tak to słowo, tak ten tytuł należałoby przetłumaczyć. No, Carpenter to Carp Carpenter. No nie, nie, ma, nie jest to może oryginalny jakiś horror. Z tego co czytałem z takich materiałów reklamowych i z tego co widziałem w trailerze. To jest historia o takiej dziewczynie, która ma problemy z tożsamością, nie wie kim jest, podlega rodzaju jakiejś amnezji, amnezji i dostaje się do szpitala zamkniętego takiego dla wariatów. I tam oprócz tego, że panują metody w stylu lat 50., że pacjenci, co były podlegają elektrowstrząsom, to dodatkowo jeszcze jest coś w tym, w, tym, w tym zamkniętym oddziale szpitalnym, coś, co niepokoi pacjentów i nasza bohaterka, która jest, z którą się mamy utożsamiać, która jest jak najbardziej mm, przy zdrowych zmysłach, mówi, że, że, że jest tu jakaś metafizyczna siła jeszcze, rodzaj ducha jakiegoś, ale oczywiście lekarze biorą to za przejaw szaleństwa i podkręcają coraz bardziej mm -hmm. jej te elektrowstrząsy. <gry> tak tak tak tyle wywnioskowałem z trailera i z tych materiałów. Mm -hmm. Fajnie to jest zrobione wszystko w, w sensie realizacyjnym, bo to, to już jest pewna jakość określona w tym kinie amerykańskim, współczesnym horrorze. Wszystko to jest w takich mrocznych kolorach, sepiach, brudach, się ten szpital jest cały taki naprawdę obleśny i brudny. No nie wiem, nie wiem co ty sądzisz w ogóle o Carpenterze, nigdy nie mieliśmy chyba okazji tak się dużej zatrzymać. Czy, czy, czy to jest wybitny reżyser twoim zdaniem? Nie, sprawny rzemieślnik. Ja mam takie wrażenie, że on sobie dobrze daje radę, w, najlepiej daje sobie radę w remake'ach yy, znanych filmów hmm. z lat 50 -tych takim przykładem jest The Thing, czyli rzecz, coś, która dzieje się na Antarktydzie. Jest to remake mm. filmu z The Thing film from Another World. Nie jestem wielkim fanem tego filmu. A ja, a ja bardzo lubię ten film. Jakoś. Tak? Mhm. No to widzisz, no to różnimy się. Nie, nie pierwszy i nie ostatni raz zapewne. Znaczy, wiesz, po prostu uważam, że to jest fajnie zrobiony film, przeciętny, ale ża żadnych większych, większego wrażenia na, na mnie nie robił. Nie podejrzewam, że już nie zrobi. No no pewnie tak wiesz co, więc taka jest informacja dotycząca Carpentera, jak mówię, nie mam zielonego pojęcia czy ten film trafi do polskich kin może tak się zdarzyć jak z ostatnimi filmami Romero, że one nawet nie trafiły na DVD na jakikolwiek nośnik, mam tu na myśli ostatni film Romero, George'a Romero oczywiście pod tytułem Survival of the Dead, ja ten film musiałem zakupić po prostu przez internet z Amazona, żeby go zobaczyć bo w Polsce nie było nawet premiery takiej takiej DVD więc może nie wiem jak będzie z tym film The World, um, Johna Carpentera. Natomiast pokazał się nowy trailer um, filmu Rise of the Planet of the Apes, czyli powstanie planety małp. Ja wiem, tak. że ty widziałeś wcześniejszy trailer, nie podoba ci się, a ja widziałem jakiś czas temu, no tak naprawdę wczoraj albo dziś, widziałem um, nowy trailer i coraz bardziej mi się to podoba. <laughs> Ja widziałem trailer kilka dni temu na IMDB, bo znowu było reklamowane ta e, na A, to część, może ten sam, o którym ja mówię. M, tak, tak jak wcześniej mówiłem, no nie nie, nie, nie nie, zapowiada się to tak jakoś rewolucyjnie. Na pewno nie, natomiast ja lubię taką jakąś, może nie konsekwencję, bo to ciężko o tym mówić, ale, ale fajnie, że m, teraz zostanie odsunięta historia, jak to wszystko się zaczęło. Ja jestem fanem tej całej sagi, z, z serii Planety Małp, chociaż ostatnia części były naprawdę, naprawdę fatalne. <laughs> Bitwa o Planety Małp, wiesz, nie wiem czy widziałeś ten film, ostatni z, z tej, tej sagi, takiej, która powstała w, lat, w przełomie lat 60 -tych, 70 -tych, czyli film Bitwa o Planety Małp, naprawdę przypomina mi trochę takie zabawy, jak ja sobie robiłem za blokiem ze znajomymi dziećmi, jak miałem tam 10 lat i brakaliśmy się w wojnę. To, to jest na takim poziomie ja, zrealizowany film. Ja też nie do końca jestem fanem tych wszystkich początków. Um. Przy całej sympatii do Batman Początek jednak uważam, że ten film demitologizuje bohatera. Odziera go właśnie z takiej tajemniczości i Batman staje się przez to bardzo taki ludzki i pff, niewyjątkowy. Na szczęście udała się kolejna część bardziej Mroczny rycerz, ale uważam, że Batman Początek przy całych plusach tej, tej na pewno produkcji jednak oddal tego bohatera z takiej aury yy, właśnie yy, tajemniczości i przez to Batman przestał być takim Batmanem, za jakiego wcześniej go posądzaliśmy. Na, na szczęście udało się wrócić do tego w, w, mrocznym, w mrocznym rycerzu. No, nie, nie wiem jak będzie z planetą Małp tutaj. Yy, ta historia rzeczywiście, może zawsze, zawsze było tajemnicą, skąd to się w ogóle w, wszystko zaczęło, ale. No nie, nie, nie jestem. Tutaj jakby nie czekam to wiesz, A propos, a propos uh -huh. Prequeli i a propos mm, filmu, który dzisiaj mam do mówienia, nie wiem, czy wiesz, sam Raimi przygotowuje się do realizacji Oz, Prequelu, tak, Czarnoksiężnika księżnika tak. z Krainy Oz. <głos> tak, tak. Gdzie będzie nam podane, skąd to wszystko się wzięło? Znaczy jak trafił Oz do znaczy jak, jak profesor trafił do krainy Oz. Tam nawet Rachel Wage, tak to gotaktorka, mm -hmm. będzie grała dobrą czarownicę. Więc, więc mm -hmm. to jest dopiero jazda. Zobaczymy prequel Czarnoksiężnika z Krajny Oz. Wyobrażasz sobie to? Właśnie <głos> nie wiem, czego można się spodziewać po tym, prawda? Bo to jest już... Wydawało mi się Czarnoksiężnika z Krajny Oz jest filmem tak skończonym, że no, wydawało mi się głupotą, żeby w ogóle przyszło komuś do głowy na, na, nakręcić prequel tego. No ale zobaczymy. No to sobie teraz dodaj właśnie jeszcze do tego... Nazwisko Samarajmiego. No. Co, co, co to może być? Ale też podobno przygotowuje się do czwartej części Evil Dead. Tak. To już kilkakrotnie tak, to były takie sygnały, później się wycofywano z tej realizacji, ale widziałem w kilku źródłach, że na 2013 jest planowana kontynuacja Evil Dead. A może to nie będzie tyle kontynuacja, co remake pierwszych dwóch części. Tak to prawda, tak tak, tak to przewidują. Mhm. Nie wiem, czy jest jeszcze, taka jest potrzeba, na... bo wydaje mi Aha. się, że ten film trafił po prostu w swój czas i ta jego chropowatość to, to tylko działa tutaj na korzyść. Zgadza się, zgadza się. Słuchaj, zanim jeszcze, o no, samym, mhm. Rami, jeszcze ostatnia wiadomość ode mnie. Kilka dni temu, tak naprawdę, no dosłownie trzy dni temu miała premierę na miał, pre miał premierę na Blu-rayu, miał premierę na Blu-rayu drugi sezon Twilight Zone, czyli z roku. Akurat ta, ten drugi sezon pochodzi z, z przełomu lat 60-61 i już oczywiście zamówiłem idzie do mnie, więc będę miał okazję wkrótce zobaczyć drugi sezon Strefy Mroku. A co ciekawe, wiesz co, zamówiłem sobie ten film razem z. Dziwne połączenie bo zamówiłem ten film razem z filmem Złoty Wiek Binuela na Blu-rayu. Aha. O, Jest takie ciekawe. Na blu, ciekawe ale polecam. na Blu-rayu? Złoty Wiek? Mhm. Tak, tak, dokładnie, na Blu-rayu. Mhm. Jest takie wydawnictwo, bardzo ciekawe, polecam, można je znaleźć na Amazonie UK, nazywa się ATC, to jest taki skrót i oni wydają filmy artystyczne naprawdę z różnej półki, bo ta firma wydała właśnie Złoty Wiek, Binuela i Dalego, wydali Alicję, Szwankmajera, chyba wydali coś Leni Riefenstahl, wiesz, takie naprawdę wydają rarytasy. Jestem bardzo ciekawy, bo tak się... Wczytywałem w to wydanie akurat, które zamówiłem, będę miał okazję oczywiście się podzielić informacjami jak to wygląda, ale z tego co czytałem komentarze ludzi, którzy, którzy już zakupili to wydanie, to są pełne podziwu, że ten film się świetnie ogląda właśnie w tej wersji no, kompletnej w sensie obrazu, że, że widzimy to co, to co wtedy powstało, co prawda to jest film niemy. Ale, ale i muzyka jest oryginalna, odtworzona do taka, jaka była wtedy wykonywana. Jest tam naprawdę mnóstwo dodatków, więc jestem bardzo ciekawy, jak, jak to będzie się wszystko przedstawiało. Mhm. Ale to jest takie, mówię, dziwne połączenie. Zamówiłem serial telewizyjny plus arcydzieło kina niemego, surrealistycznego. Jestem pod wrażeniem dźwięków muzyki, jak zostały w Polsce wydane. Rzeczywiście jakość jest fenomenalna tego filmu. Jestem naprawdę zachwycony tym. Natomiast tego nie mogę powiedzieć o Edwardzie Nożycorękim. Bardzo czekałem na ten film, aż zostanie wydany na Blu-rayu i myślałem, że on zostanie właśnie dopieszczony. A tutaj mam wrażenie, że mam do czynienia z podobnym przypadkiem jak przy okazji Drakuli Copoli, gdzie Blu-ray różnił się od wersji DVD po prostu poszerzeniem obrazu no masz cały ekran telewizora wypełniony obrazem, ale jakość nie, nie jest lepsza niż na DVD. Wydaje mi się, że porównywalna, jeśli nie identyczna. I tak samo jest w przypadku Edwarda Nożycorego, a ten film aż się domaga do tego właśnie, żeby go dopieścić właśnie i no, żeby po uzyskać tą jakoś Blu-ray z, z tego obrazu, no ale szkoda, no. możliwe, że jakieś będą kolejne wydania, gdzie już o to zadbają, nie wiem czym to się rządzi i to jest wydaje mi się bardzo chybione posunięcie i zniechęca do zakupu Blu-ray, blu kiedy kupujemy nośnik, na który wydamy już tam ileś 10 złotych, a dostajemy w zasadzie yy, to samo co na DVD tylko że z nazwą Blu-ray przykre, no tak, tak, trzeba, trzeba uważać po prostu no mm -hmm. No tak, ale, kurczę, dopóki nie włączysz wiesz, sobie filmów w domu, no to nie będziesz czasami wiedział tak naprawdę, No dokładnie. Ja, ja się opieram też na dystrybutorze. Zawsze patrzę, kto, kto wydaje. I ufam, no przyznaję, ufam tym wielkim korporacjom. <laughs> to dobrze brzmi. Ufasz wielkim korporacjom. Dobrze. No. Słuchaj, czy chcesz coś powiedzieć jeszcze, przynajmniej w dwóch zdaniach na temat Gdyńskiego Festiwalu Filmowego? A tak, tak. Bardzo fajny festiwal. Zobaczyłem naprawdę kawał dobrego polskiego kina. Żadnego filmu się nie wstydziłem, a czasem bywało tak w przeszłości, że oglądasz polski film i po prostu padasz z wyrażenia, że ktoś mógł wymyśleć coś, coś tak idiotycznego i tak nie, stworzyć coś tak nieporadnego. Natomiast tutaj oglądałem naprawdę ciekawe filmy, bardzo różne i czuć było, że to są filmy kręcone przez młodych ludzi, bo du duża część właśnie filmów konkursowych została nakręcona przez bardzo młodych, początkujących twórców. E i ta różnica właśnie między sposobem kręcenia, to, to jest wyczuwalne, między na przykład wymykiem Grega Zglińskiego, gdzie opowiada się jakąś tam klasyczną historię, prawda, a filmem Barbary Sass, który jest zupełnie inaczej kręcony, Czuć taką jakąś taką starą szkołę w tym wszystkim. To jest bardzo fajny, znaczy fajny film. Dobre, dobre kino, nie, nie może jakiejś wyjątkowe, ale porząd, porządnie zrealizowany film. Natomiast wymek do którego już się odnoszę, czy Kij, to są filmy, w którym już reżyserzy są bardziej wyczuleni na taką filmową formę, już inny sposób właśnie kręcenia jest wyczuwalny. Czy w filmie, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, Lęk, Lęk Wysokości, gdzie właśnie Każde z niemal ujęcie, jest dos doskonale zaplanowane, przemyślane, a przy tym mam wrażenie, że rzeczywiście się nie popisuje swoimi umiejętnościami. Że po prostu do scen, do treści, którą chcę ukazać, dopasowuje odpowiednią formę, przemyślaną bardzo. Nie, tak, nie, nie ma takich sytuacji, że koncentrujesz się po prostu na ruchu jakiejś kamery, na oświetleniu i tak dalej, co rozprasza cię i odciąga troszeczkę od tego, o czym w ogóle jest mowa w danej scenie czy w danym ujęciu. Tego, tego tego, nie ma tutaj. No. I bardzo bardzo dobre posunięcie też, to trzeba z, y, powiedzieć Michała Chacińskiego, z tym, żeby w konkursie znalazły się rzeczywiście filmy y, dobre, które już reprezentują jakiś tam y, poziom, a nie, a nie było filmów przypadkowych, które mogły się znaleźć w panoramie y, kina polskiego, co y, uważam też za dobre posunięcie, żeby ten festiwal też służył takiemu przeglądowi, bieżącej produkcji filmowej. gdzie zobaczyłem na przykład film Mój Biegun, T.V. owska produkcja, prawda? To wiadomo, o czym ona się rządzi że ma wyciskać łzy i chwytać za serce. Mnie ani nie wycisnęło OS, ani nie chwyciło za serce, ale uważam, że w swojej kategorii to jest zupełnie niezła produkcja. Ale się rozgadałem, tak, tak emocjonalnie nawet, nie? No, ale <śmiech> to dobrze, to... cieszę się, że wspomniałeś o filmie Wymyk, z którym, jak wiesz, jestem. Tak, tak, tak, z tą tak, tak, tak, tak, wiem, wiem, wiem. E... Nie, do, dobre, dobre, kino, dobre kino, dobre kino. To cieszę się, że mogę być częścią kino. Fajnie, bardzo się cieszę, <laughs> że ci się podobało. W ogóle może się przyznamy do tego, jak się dziwnie nagrywamy, tak? <laughs> łączymy się telefonicznie dzisiaj. Tak, tak, łączymy się telefonicznie. Każdy z nas ma nałożone słuchawki i rozmawiamy przez telefon, a nagrywamy na komputer, bowiem zabrakło mi internetu i jedynie taki był sposób, żeby, żeby ta rozmowa mogła się odbyć dzisiaj. No ale jak się okazuje bez internetu, też można. No, można. Jak się chce fajnie rozmawiać. Tak. To co, czy przechodzimy już do... Aha, wiesz co, jeszcze jedna mhm. informacja. Na fanpage naszym, Sklepik z Horrorami, mhm. na Facebooku y załączyłeś informację dotyczący, dotyczącą y programu y Era Nowe Horyzonty. Dokładnie chodzi o program Midnight Movies. Tak, tak, tak. Tak. Zwróciłem uwagę, już mówiliśmy kiedyś o tym uh -huh. o tym programie, ale to, co mnie mm, szczególnie zainteresowało, to oprócz oczywiście Pink Flamingos i Noce Żywych Trupów, to jest tam jeden z filmów, który szczególnie ja bym polecił. To jest Refer Madness. To jest film, który mm, jest mi o tyle bliski, bo uważam, że to jest jakieś odkrycie uh -huh. tego typu kinematografia. To są lata 30, -te. Jeśli kojarzysz film Dwayne Espera, Sexmania, Mania, to już uh -huh. będziesz wiedział, o czym ja mówię. To jest ten, ten rodzaj kina. Exploitation z lat 30. -tych. A to widzisz, nie, nie znałem, nie znałem tego tułu. Zresztą kilka jest tam filmów, które są mi nieznane. Ja się bardzo cieszę na tą książkę, która jest tłumaczona przez Michała Oleszczyka o Midnight mm. Movies, bo myślę, że to będzie ciekawy taki zbiór informacji dotyczących właśnie tego typu kina. Kiedyś widziałem przed laty ciekawy też dokument poświęcony Midnight Movies. Widziałem ten dokument, no, świetny. Świetny, świetny. Fajna w ogóle sprawa. Ten. Fajnie, że wpa yy, ktoś wpadł na ten pomysł żeby pokazać właśnie takie kino na Festiwalu Era Nowych w ramach cyklu Nocne, Nocne Szaleństwo, które zawsze cieszy się dużą popularnością. No i jak co roku mamy czerwiec, już się nie mogę doczekać, aż będzie lipiec i będę mógł być w Wrocławiu i oglądać filmy na tym festiwalu. No, Słuchaj, to ja, się, to ja powiem jeszcze szybko, bo jest też nowy festiwal w Poznaniu, i to się nazywa Transatlantyk. Tak, nie wiem czy Tak, słyszałem, to Jan A.P. Kaczmarek organizuje tak, tak. I ja jestem zaproszony do tego festiwalu. Nie spotkamy się tam? Nie będziecie tam? Nie, nie, nie wiem nawet kiedy on się odbywa. On w ogóle to jest, jest taki... początek sierpnia. Aha. Nie wiem, nie wiem. Chyba, że zostanę wysłany znowu. Wiesz co, bo ja ci powiem, to możesz tam sprawdzić w programie jest przegląd filmów klasy B i tak. Na... To, tak, to będą pokazy plenerowe. Ja tam między innymi będę pokazywał no z Seksmaniaka, dokładnie, Dwayna Aha. Espera pokażę, będę pokazywał, już teraz nie pamiętam, co, co ja tam wysłałem w programie, co będzie, ale, ale no, jeśli ktoś ma okazję i ochotę być w Poznaniu, to jest 5 chyba sierpnia się zaczyna, ja będę przez 5 dni tam zupełnie za frico prezentował te filmy, znaczy w ramach festiwalu oczywiście, nie sobie tam nie stanę, bo zostałem zaproszony przez organizatorów tego festiwalu, właśnie to się nazywa B-Movie. Ale mm, jakie tam filmy i... jeszcze będą prezentowane? Wiesz co, ja tak się dokładnie nie wgryzałem, Patryk. W ale program. z tego bi-mówi, czasu. No? Nie wiem, nie wiesz? Aha, wiesz co, nie, nie wiem, bo to ja wszystko organizuję. to wszystko ty, w całości, tak? Bierz na siebie. Tak, mhm. tak, to będzie całość y, moja. Ja teraz już nie pamiętam, wiesz co, bo obskakuję parę rzeczy naraz w tym momencie. Może, może powinienem, wiesz, się bardziej przygotować, co, co, co, co, ale tak szybko jakby to robiłem, że już nie pamiętam. Na pewno będzie Maniak. Wydaje mi się, że ludzie Krety również się tam pojawią. Ym, I chyba Noc Upiorów y, Eda te trzy filmy na pewno. Więc jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć te filmy, zobaczyć coś dziwnego, nie wiem, ze mną pogadać, przybić żółwia, albo z, li, z liściami sprzedać, to, zapraszamy. to zapraszamy. Na... Tak. zapraszamy Zapraszamy na rynek w Poznaniu, wydaje mi się, że z jest 5 sierpnia, ja już wtedy zaczynam, bo ten festiwal zaczyna się 5 mhm. sierpnia. To, to tam na pewno będzie można mnie zobaczyć, a przede wszystkim zobaczyć filmy. Ja do końca nie rozumiem formuły tego festiwalu, bo tam jest coś, jest jakieś kulinaria, takie, jakieś takie dziwne, dziwne sprawy w ogóle. No bo ty, ty, nacisk się tam kładzie nie tylko na film, ale też na muzykę filmową, prawda? Tak, w związku tak, tak, z tak. osobą założyciela tego festiwalu. No nie wiem, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Teraz tyle się tych festiwali namnożyło, no nie, nie mało do wyboru, do, do koloru. Jacku, mamy bardzo długie aktualności, jak spojrzałem na czas, powinniśmy chyba powoli przechodzić do filmów, prawda? Mhm. Tak, zaczynamy od filmu Evil Dead, czyli Martwe Zło. Czy wiesz, jaki tytuł nosił pierwotnie ten film jeszcze podczas produkcji? Zwróciłeś uwagę, jaki miał tytuł? Nie, nie. The Book of Dead. Aha, tak, tak, tak uh -huh. się przedstawia, sprawia, Sprawa pamięta, że jest taki klaps się pojawia w niektórych dodatkach i tam jest ten napis uh -huh. na klapsie, jest napisane tak. The Book of Dead, czyli Księga Umarłych, ale również ten film wszedł już, miał premierę w jednym skin właśnie jako Book of Dead, później został zmieniony tytuł na Evil Dead, czyli na Martwe Zło. Uh -huh. Jest tak. to faktyczny, faktyczny debiut sama Miego. co ciekawe, on wtedy, kiedy został zrealizowany ten film, miał 21 lat i można powiedzieć, że mniej więcej cała ekipa no, miała podobną, podobny wiek wtedy, czyli, czyli to jest film zrobiony przez 20 latków. Ale wcześniej sam Raimi zrobił taki film In the Woods. To był średniometrażowy film, 30-minutowy, który nigdy chyba oficjalnie nie został wydany ani na DVD, ani na kasetach wideo. A z Evil Dead mamy taki problem, że ten film chyba też oficjalnie nie znalazł się w kinach. I dlatego też, wracając do tego, co wcześniej powiedzieliśmy o tej czwartej części, Evil Dead, Sam mi chciałby, żeby w końcu ten zrobić remake, który w końcu trafi do kin. Prawda? Bo mało kto miał okazję, jeśli w ogóle ktoś, oglądać te filmy w kinach. Bo rzeczywiście ja sobie przypominam, to jest początek lat 90., kiedy mam 11 lat i do mnie trafia ten film na kasecie wideo w nie najlepszej jakości, co akurat w przypadku tego tytułu ma swój urok, prawda? Tak, ten film w ogóle został nakręcony mhm. na taśmie 16 mm i to jest też ważna sprawa, która wiąże się z tym, o czym mówiliśmy w kilku podcastach wcześniej, mhm. omawiając filmy o Dom Po Lewej albo Teksyńską Masakra Pią Mechaniczną. mechaniczną. Mhm. Tak, te filmy były robione przez amatorów w amatorskich warunkach, właśnie najczęściej na taśmie 16 mm kolorowej i no, to, co różni oczywiście Evil Dead od teksańskiej masakry i ostatniego domu po lewej, co nie jest tak, tak, tak nie rzuca się od razu, ale to jest film, który bazuje w dużej mierze nie tylko na gore, ale też na takiej komedii slapstickowej. Jacku, bo to jest zabawa kinem gore. To nie jest kino gore w czystej postaci. Mamy tutaj chyba do czynienia z takim przypadkiem jak Matwice mózgu Petera Jacksona, który chyba jeszcze bardziej jest skrajnym filmem, bowiem w, w, ewidentnie bawi się pewnymi, pewnymi formułami gatunkowymi. Natomiast tutaj e, rzeczywiście ten film troszeczkę przeraża, obrzydza, a jednocześnie bawi. No, to jest majstecztek, żeby można było połączyć jedno tutaj z drugim, ale ten film na pewno nie ma takich ambicji jak teksańska masakra mechaniczną, gdzie wszystko było podane w zasadzie całkowicie serio. Tam nie było żadnego mrugania okiem do widza. Tutaj mamy czystą zabawę pewną konwencją, pewnymi naszymi przyzwyczajeniami i tak... Raz się przestraszysz, bo można się przestraszyć w tym filmie, a za chwilę się śmiejesz. To jest doprowadzone pewne, pewne rzeczy do pewnej takiej przesady, że możesz re reagować na nie tylko i wyłącznie śmiechem. Halo? Tak to, jest bardzo, tak, to jest bardzo ciekawe w tym filmie. Naprawdę jest to bardzo ciekawe. Zrobić sobie taki eksperyment. Ja go zrobiłem mm -hmm. na mojej dziewczynie. Kiedy się puszcza jakiś fragment Evil Dead, taki mm -hmm. jakiś krwawy fragment, to osoba, która widzi ten fragment, ma wrażenie, że ogląda najbardziej ohydny, tak. najbardziej brutalny film, jaki jest w stanie no, zrealizować człowiek o zdrowych zmysłach. Natomiast jeśli zobaczy się cały film, te sceny brutalne, bo one tutaj takie są, bardzo, bardzo krwawe. Jeśli się zobaczy w kontekście całego filmu, to rzeczywiście, i to jest geniusz samarajmiego i genialność tego filmu, widzi się momentalnie, że to wszystko ma ręce i nogi, że to jest reżyseria, że to jest rodzaj pastiszu, że to po prostu jest dzieło nie jakiegoś socjopaty, nie dzieło popa prańca, ale dzieło faceta, który naprawdę dużo wie o reżyserii i wie jak to zrobić. Ten film, może zaraz przejdziemy do treści, ale na pewno nie broni się scenariuszem i nie broni się grą aktorską. To musimy od razu powiedzieć. To czym broni się ten film to konwencją i sposobem realizacji, bo tak. naprawdę zrobiony on jest rewelacyjnie. Nawet z dzisiejszego punktu widzenia tak, wszystkie tak. te sprawy, jeśli chodzi o ruchy kamer, o dźwięk, o montaż, a przede wszystkim, jeśli chodzi o efekty specjalne, Robi to niesamowite wrażenie. Ten film jest na bardzo wysokim poziomie, zrealizowany właśnie. I ten film to dowód na to, że przy małym budżecie można zrobić naprawdę oryginalny film. Bo to, że Sam Raimi miał do dyspozycji bardzo mało pieniędzy, widać w szczególności w pierwszej części. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Ale jeszcze chciałbym nawiązać do tego, o czym wcześniej mówiłeś, o tym połączeniu pewnej horrorowatości z komediowością. Kiedyś rozmawiałem o filmie Wrota do piekiu Sam Raimiego, który jest już produkcją profesjonalną. Powstała w warunkach wielkiej, wielkiej wytwórni. Jest tam scena, w którą właśnie podaję jako takiego przykład powiązania właśnie strachu z komedią, gdzie bohaterka, na którą rzuca, została rzucona klątwa, ta książkę, z której chce się dowiedzieć, jak się pozbyć, wyleczyć z tej klątwy. tak? I tam jest napisane, że musi złożyć ofierze jakieś zwierzątko i tak dalej. I ona to czyta, my widzimy obrazy, w którym w ofierze ktoś składa zwierzątko i za chwilę mówi do swojego kotka kici, kici, kici. Wiesz, z jednej strony czujesz jakiś strach, zupełnie serio się angażujesz w to, bo dziewczyna przeżywa różne, różne nieszczęścia w związku z klątwą, jaka została na nią rzucona, a za chwilę ten strach mija, kiedy ta dziewczyna mówi do swojego kotka kci, kci go głaszcze. I wiadomo, że to ten kotek za chwilę posłuży za to, żeby być ofiarą. No więc tutaj Właśnie, mamy taki, tutaj, takie, tu... takie rzeczy, które są gdzieś na granicy. Prawda? A jednocześnie to się nie wyklucza. To jest bardzo sprawnie poprowadzone. I tu należy się w wielkie brawa dla Samaraimiego, że y, przeprowadził to niezwykle konsekwentnie. A to jest sztuka. Tak, tutaj... mhm. Tak, oczywiście, że tak. Dokładnie tutaj widać to, o czym powiedziałem, że jest to fan właśnie komedii slapstikowej, ale oczywiście to nie jest tak, że on robi kino slapstikowe, ale adaptuje tego typu żarty do konwencji horroru. Jeśli w kinie slapstikowym, wiesz, wszyscy strzelają do siebie, nie wiem, z pomidorów i, i, i z winogrona, no to tutaj zamiast tych warzyw będą latające oczy. Wiesz co, Jacek, ja nie wiem, tutaj się z tobą nie zgodzę. Ja nie wiem, czy znalazłbym odniesienie do slapsticku, bo jednak to jest zupełnie inny typ komizmu. Takie ja odnoszę wrażenia, jaki spotykamy w Evil Dead. A to dlatego, że slapstick opierał się na bardzo takich prostych zabiegach, że ktoś się poślizgnie na skórce odbana banana, walka na to, tego typu sprawy. A ten typ komizmu... Ja wiem, o co ci chodzi, o pewną takie fizyczność, wykorzystanie bardzo prostych gadżetów. Prawda? Bo tam wszystko gra w tym domu. Znaczy książki, stoły, różne rzeczy. Jedno się może przesunąć, drugi ten... Ale, ale cały czas mam wrażenie, że jesteśmy jednak daleko od Slapstiku, bo slapstick dla mnie był pewnego rodzaju zawsze wygłupem, którego jest świadomy i bohater, który w tym uczestniczy i widz, który to ogląda. Halo? Ale tak, ale ja, ja zaraz powiem ci, dlaczego tak mówię. Sam... Y sam Raimi to mówi. Ale ja nie mam wrażenia takiego, Jacek. No to ja się nie zgodzę z samym Raimim, jako, jako wiesz, obserwator ja nie widzę. Tam Slapstiku, Bo no, mamy na pewno do czynienia z pewnym komizmem, to, to nie podlega dyskusji. Natomiast slapstick nie, nie, nie. Chyba, że to jest z jakiejś innej, innej postaci nieznanej mi zupełnie. Nie, nie, to jest rodzaj adaptacji tego rodzaju humoru właśnie mhm. na warunki horroru. To, to wszystko, o czym powiedziałeś. Jeśli mamy głowy jeleni na przykład, czy, czy innych zwierząt w tym domu, no to one ożywają, zaczynają chichotać, wiesz, podrgiwać na ścianie. To nie jest slapstick stylu serialu Alf, czy tam, mhm. nie wiem jakiegoś innego, który teraz nie przychodzi mi do głowy, ale, ale jest adaptacja według Sam do horroru. Zostawmy to jednak. No nie, może... wiesz co, ja nie jestem, znaczy nie muszę zawsze się tak bezkrytycznie zgadzać ze zdaniem reżysera, nawet jeżeli on miał coś w założeniu, to ja niekoniecznie muszę to oglądać na ekranie, bo ile mieliśmy takich przypadków, że reżyser chciał nakręcić wielkie dzieło i mówi o, o jakichś ważnych treściach, które mają wypływać z jego filmu, a ty oglądasz i czujesz się bezradny, bo nie, nic takiego nie widzisz. Tak samo tutaj mamy do czynienia jakby z tym, że nie, nie zgodzę się z tym, że e, tutaj mamy formułę elastikową zastosowaną, bo jednak te chwyty komiczne są zupełnie innego rodzaju. Nie mamy do czynienia z wygłupem. Mamy do czynienia z pewną przesadą, pastisze, owszem, jak najbardziej, a nie z takim wygłupem, jaki znamy z filmów z początku a ja widzę, naszego A ja widzę wieku. taki wygłup. No to dobra, to wiesz co, to przytoczmy ale ja może, treść ale, ale rzeczywiście może... Mhm. filmów i za chwilę będziemy się kłócić dalej. Dobra, zacznijmy od jedynki. Jak mówię, scenariusz nie jest niczym nadzwyczajnym. Można powiedzieć, że to jest kalka W większości filmów, horrorów, które opowiadają o nawiedzonym miejscu lub o kampusie, w którym znajdują się młodzi ludzie. I Rzeczywiście jest to kalka, jak mówią anglosasi, klisze, jakiegoś bardzo... Mm, Takiego leitmotywu, czy, czy, czy, czy, czy po, powszechnej konwencji horroru. Młodzi ludzie, którym dowodzi niejaki aż grany przez Bruce'a Campbella, wybierają się na rodzaj pikniku do domku, który umieszczony jest w lesie na odludziu. My, widzowie, już na początku filmu obserwujemy dziwną sytuację taką, że nie, nasi bohaterowie nie są sami w tym lesie, coś ich obserwuje. To jest naprawdę kapitalna sprawa, jak sam Raimi zrealizował te sceny właśnie subiektywnej, tej metafizycznej siły, która podąża za bohaterami po lesie. Oni dostają się do domu i tam ym, dla żartu zaczynają odkrywać pewną tajemnicę tego domostwa. Okazuje się, że tam pracował profesor jakiś, który, który zagłębiał się w tajniki księgi umarłych. I na nieszczęście tych naszych młodych ym, bohaterów, oni odtwarzają taśmę taką szpulową, analogową z nagraniem tego profesora, który odczytuje fragmenty tej księgi umarłych. No i jak możemy się domyśleć, tutaj nie ma jakiegoś w tym filmie miejsca na niedopowiedzenia lub jakieś ukryte ścieżki fabularne, domyślamy się, że odtworzenie tej taśmy no, spowoduje mimowolne Powtórzenie jakiegoś rytuału tego, tego, tego miejsca i ta siła, która była uwięziona gdzieś wokół tego domostwa, gdzieś w lesie, ożyje i będzie próbowała zabić wszystkich tych młodych ludzi. Ale co ciekawe, tutaj mamy do czynienia z tym, że ta siła wchodzi w ciała tych młodych ludzi, wchodzi w ich. ich kontrolując ich ciała stwarza z nich rodzaj takich zombie On, one, te, te postaci odmienione próbują zabić swoich znajomych, czyli, czyli jakby zabijają się sami nawzajem. Plus parę innych dziwnych rzeczy w tym filmie, o których będziemy okazja opowiedzieć. W sensie nie wszyscy kończą zjedzeni czy zabici przez, przez odmienionych znajomych, bo jest scena jedna z drzewami, o której warto wspomnieć, ale to później. no. Tak się przedstawia pokrótce fabuła tego filmu, która, jak mówię, nie jest, nie jest główną atrakcją, czy jedyną atrakcją tego filmu. Tak, powiemy też o drugiej części. Fabuła tutaj niewiele się różni, prawda? tylko że nie mamy do czynienia z grupką młodych ludzi, którzy odwiedzają dom, ale z parą. Tak, ty, ty, ty masz fajną teorię dotyczącą tego, wydaje mi się, że ona jest ciekawa, a może ja sobie wymyśliłem, że to jest twoja teoria, ale chyba to jest twoja teoria. Powiedziałeś mi kiedyś, że Evil Dead 2 to nie jest tak naprawdę druga część Evil Dead, tylko że to jest lepiej zrealizowana pierwsza część Tak, tak, tak, bo w obu wypadkach mamy do czynienia z pewnym popisem realizatorskim Ta fabuła, tak jak powiedziałeś, tutaj nie ma większego znaczenia Wchodzimy bardzo szybko w ten świat i później już oglądamy różne chwyty mniej lub bardziej zabawne, którymi nazywa raczy reżyser. Nie nie ma tak, że co będzie dalej, co to się stanie, nie ma żadnej tajemnicy tutaj. Wszystko to, to, to wydaje mi się bardzo prosty film. Wjeżdżają do domu i później w tym domu już większość akcji się rozgrywa i mamy do czynienia, tak jak powiedziałem wcześniej... No z takim popisem realizatorskim, rozkoszujemy się pomysłowością samego reżysera, a nie tym, dokąd to wszystko ma prowadzić, bo nie szukamy tutaj rozwiązania w tej fabule. Czy zgodzisz się ze mną, czy nie? Zgadzam się, jakkolwiek to zabrzmi w kontekście tego filmu, ale tutaj... A to nie jest Ci, krytyka, to, co powiedziałem jeszcze mhm. przed chwilą, mhm. Tak? przepraszam. Jak, jakkolwiek to zabrzmi, ale ci, którzy nas słuchają, pewnie wiedzą, że mamy dziwne patrzenie na kino, to powiem to. Mhm. Naprawdę czerpie się ogromną przyjemność z oglądania tych scen. Taką, taką wręcz dziecinną odczuwam zawsze przyjemność z oglądania tego, tych, tych poszczególnych takich etiudek właśnie jak mordowane są poszczególne osoby, w jaki sposób to się wszystko wizualnie tutaj odbywa. Mhm. I właśnie to, o czym wspomniałem na początku, czyli ustawienia kamer, jakieś dziwne kąty, użyte obiektywy makro, które, które wynaturzają te, znaczy może nie wynaturzają, deformują te postaci, mhm. to naprawdę robi bardzo duże wrażenie w tym filmie i tak naprawdę ten film dzisiaj potrafi cieszyć ze względu właśnie na tą, na tą konwencję. Te wszystkie sceny są mordów dopieszczone, ale to nie jest tak jak u Fulciego, czy to nie jest tak jak w, filmie, w filmach Giallo, nie jest to taka wiwisekcja zrobiona na, y, wręcz z takim jakimś chirurgicznym zacięciem, że zobaczymy wszystko na bardzo poważnie tutaj jeśli jest fontanna krwi to, to, to, to jest to wręcz surrealistyczne, bo fontanna krwi, która wybucha, jest jej tam, nie wiem 50 litrów krwi, która, która, która się wylewa z jakiejś, jakiegoś jakiejś m, zapadni na bohaterkę, krew, która przybiera kolory od czerwieni aż po kolor zielony, żółty, niebieski no. Mamy tu ewidentnie do czynienia z takim, takim, takim jajem. no. Tak. Ale muszę przyznać Jacek, że oglądając drugą część, po jakichś 50 minutach byłem już zmęczony. To znaczy, tam było za dużo tego wszystkiego. Potrzebowałem takiego elementu ciszy, spokoju i później mógłbym dalej to oglądać wszystko. Nie było takiego momentu stop na chwilę, wyciszenia. Jakiegoś. Tam masz po prostu ostrą jazdę przez cały film. Roz... Film trwa 5 minut i zaczyna się siekanka, która trwa do ostatniej minuty, a film trwa 80 parę minut jeśli dobrze e, pamiętam. W jedynce jest zupełnie inaczej, ale wydaje mi się, że to um, tylko dlatego, bo nie było po prostu możliwości, nie było finansów na to, żeby wszystkie pomysły, które zapewne już wcześniej drzemały w głowie sama Reimiego zrealizować. Dlatego w dwójce mamy do czynienia z pewną powtórką. Punkt wyjścia jest niemal identyczny, m, ale Mamy do czynienia właśnie z takim pewnym, lepiej rozbudowanym popisem, takiego oglądaliśmy w pierwszej części. Natomiast ta pierwsza część różni się od drugiej tym, że ona mimo wszystko jest chyba bardziej serio. To z, I to podejrzewam, że wypływa z tego, w jakim momencie powstała, kiedy te kino gore jeszcze było świeże. Prawda? Jeszcze takie nieutrwalone wówczas cieszyło się jakąś taką większą popularnością, a w roku 87 czy 1988, kiedy powstała druga część, mamy zupełnie, zupełnie inne, inne kino rozrywkowe i kinogoriusz już chyba wówczas nie było tak nośne jak te kilka lat, kilka lat wcześniej. Zgodzi się ze mną czy nie? Tak, trzeba się tutaj zgodzić. Wiesz, wydaje mi się, że, ma, że masz rację. Mm -hmm. Coś w tym jest. Tak. Mm -hmm. Powiedzmy, wiesz co, ważne jest to, jak wspominałeś o, o, o tym, że, że to jest film zrobiony za małe pieniądze. Film rzeczywiście Evil Dead y, jedynka kosztował 350 tysięcy tak. dolarów. Zdjęcia trwały 12 tygodni. Przy, pierwotnie miały trwać 6 tygodni, przesunęły się do 12 tygodni. Film był realizowany w spartańskich warunkach. Naprawdę, tak jak na, w, w większości filmów, które były robione y, właśnie w, przez ekipy amatorskie, wszyscy robili wszystko. Tam Bruce Campbell był nie tylko aktorem, ale no, rekwizytorem. Każdy wcześniej czy później chwytał się za klaps i, i, i mówił, jakie ujęcie nagrywamy. Aktorki wspominają, że te warunki naprawdę były straszne, ponieważ nagrywano ten film jedynkę w warunkach takich jesienno-zimowych i było naprawdę bardzo zimno mhm. w, tam, w, tym, w tym domku. Nie było coś takiego, że po skończeniu z odgrywania swojej sceny aktorzy mogli pójść i ogrzać się w jakiejś kabinie, w jakimś, nie wiem... W przygotowanym miejscu po prostu wszyscy siedzieli na tym planie zdjęciowym, opatuleni przez te, w tych kurtkach czy w jakichś innych rzeczach i czekali na swoją kolej, a dodatkowo jeszcze pomagali kręcić sceny, w których nie brali udziału. Co więcej, Jacek, ci aktorzy nie wytrwali do końca realizacji filmu i na którymś etapie zastąpiono ich dublerami i w przypadku jednej aktorki tak, tak. ja to widzę, że to jest halo, ale to jest zupełnie ktoś inny. Tak, to prawda. Tam między nimi pojawia się i w jedynce, i w dwójce młodszy brat Sama Reimiego. I oprócz Brusa Campbella to jest jeden z takich postaci, które to się pojawiają, którzy zrobił jakąś karierę, jak obserwowałem później, grywał w filmach, właśnie brat Reimiego. A tutaj w drugiej częścią gra Henriette, Czy Henriette? Henriette. Taką taką potężną kobietę zombie, pamiętasz, latającą w drugiej mhm. części. Tak. To jest, to jest, to jest brat Reimiego. Ale było wiele scen w tych filmach no naprawdę realizowanych w dziwaczny sposób. Pamiętasz taką scenę, kiedy, kiedy jeden z bohaterów w jedynce rąbie na kawałki kobietę, dziewczynę, swoją zresztą mhm. zombie. Tam rąbie ją, rąbie na, na, na jak najmniejsze kawałki, bo to, to trzeba powiedzieć, że to nie jest tak jak u Romero, że wystarczy zombie czy tam nawiozoną postać strzelić jej w głowę albo gdziekolwiek i ona przestaje funkcjonować. Tutaj trzeba Tutaj to tą, tą postać nawiedzoną porąbać. To najlepiej na jak najmniejsze kawałki. I widzimy taką scenę, kiedy, kiedy te wszystkie członki drgające leżą, poruszają się na podłodze. I ta scena była realizowana w ten sposób oczywiście, że, że częściowo to były gumowe jakieś elementy, ale aktorka była pod podłogą tego, tego domu całego umieszczona, tylko jej głowa wystawała na planie zdjęciowym i ona bała się bardzo szczurów, jakichś węży, które, które wtedy mogłyby się pojawić. Chociaż im mówiono, że w, tym, w tej porze roku nic takiego się tam nie wydarzy. Ale ciekawe, ona miała założone szkła kontaktowe, przez które niewiele widziała i, i te sceny były kręcone wielokrotnie. To widać na tych skrawkach, które są dołączone do dodatków, że tam dublu, dubli było czasami sto na przykład. I, i, I podczas realizacji tej sceny, o której mówię, ta aktorka no, odgrywała tę scenę, nic nie widząc tam, rzę, rzę, rzężąc coś i w pewnym momencie zorientowała się, że wszyscy na planie zdjęciowym zasnęli. Że nagrywana tę scenę w nocy, okay. i ona mówi: hej guys! I, i zorientowała się po prostu, okay. że, że wszyscy usnęli ze zmęczenia. Ona w, tym, w tej głowie, wetkniętej przez okay. dziurę, wiesz, tak, tak. Myślała, że oni kręcą, a już nikt nie kręcił, bo wszyscy spali. Okay. To jest też, wiesz, powód, żeby, żeby mieć. Jakby nie powód, ale no, widać w jakich warunkach mhm. ten film powstawał, jak, jak on był kręcony. Wiesz, to jest bardzo ważne i to jest wspomniane w dodatkach do tego filmu, że to jest troszeczkę tak, jakby grupa znajomych z koledżu, czyli u nas ze szkoły średniej nagrało film, bo Bruce Campbell i i sam byli dobrymi znajomymi i często zdarzało się tak, że oni, tak jak znajomi no, z właśnie ze szkoły średniej, robili sobie jakieś psikusy na planie, samrajmi wręcz, mówi się w cudzysłowie, że torturował Bruce'a Campbella. Wymyślając coraz bardziej jakieś dziwaczne rzeczy, żeby jeszcze uprzejrzeć mu życie. Pamiętasz oh. scenę z tym, jak jego, nie wiem, ręka zaczyna żyć własnym życiem, to jest akurat chyba w drugiej części, Tak, się w drugiej. Odbywa. Mhm. Ale, ale, ale na przykład w jedynce jest scena, kiedy kiedy mm, nie, to też chyba w dwójca. Kiedy kiedy, mm, no widzisz, mylę się to częściej. Kiedy kiedy aż bohater grany przez Campbella ląduje w takiej brudnej kałuży wody i w, nie, nie w, przez drugi czas tam. Drugiej części. Mhm. Zostaje w tej wodzie i oddycha, bańki wypuszcza. Tak, tak. Jest to naprawdę dziwaczne, i, i, i Campbell, no, widać, że, że staje na wysokości zadania. Jest męczony przez, przez, przez realizatorów, ale, ale gra, ciągle to, to jest gra, będzie zanurzonym pod wodą. Zresztą ulubiony aktor Samara jego do czego się otwarcie reżyser przyznaje. Co więcej, miał się pojawić większej roli w czwartej części spider do której, jak wiadomo, już dzisiaj nie dojdzie, powiem, kręci się od początku całą serię i, i już nie, nie będzie w niej maczał palców sam, sam Raimi. A to jest aktor, który ma taką dziwną fizjonomię. On jest bardzo taki dla mnie plastyczny, jakby ulepiony trochę z plasteliny. Ma taką bardzo plastyczną twarz, taką komiczną, no, Coś, coś jest w nim takiego, drzemie, jak się go ogląda. Wydaje mi się, że on każdy, za każdym razem się ironicznie uśmiecha, mimo że czasem jakby martwi się, kiedy mu kiedy na przykład ręka jego własna atakuje. Ale doskonale dobrany do, do tego filmu i zapewne tutaj przysłużył się do sukcesu tego filmu, bo pozostali aktorzy, którzy uczestniczą, no, prezentują bardzo różny poziom. Pamiętasz jedną z pierwszych scen yy, pierwszej części, kiedy ta grupka jedzie samochodem, nagle słyszymy przeraźliwy krzyk. Zupełnie bez sensu w ogóle, bez, e, nie ma to żadnego uzasadnienia. Chyba reżyser chciał od razu wzbudzić w nas jakiś taki strach, lęk, ale mu się to nie udało. Akurat to, wydaje mi się, był fatalny zabieg, e, zupełnie nie na miejscu. Ale jeszcze przypominam sobie drugą scenę, którą kilkakrotnie przewijałem, bo nie mogłem w to uwierzyć. Ale mianowicie w drugiej części, kiedy mm, córka tego profesora stara się dostać do tej chatki, tak? I stoją nad taką przepaścią, gdzie most już został zawinięty. Przypominasz sobie? Tak, oczywiście, oczywiście. I przychodzi tam taki no taki gościu, który się zajmuje samochodami i towarzyszy mu dziewczyna, która chce zgrywać przed tymi gośćmi twardziela. I oni obracają się, patrzą na niej i ona spluwa w tym momencie i tak jej zwisa ślina. Naprawdę Żałość, żałość Jasek To było niezaplanowane <śmiech> przez i Ja wiem, że on ma poczucie humoru Ale nie wiem, ja to widziałem na, W jakości Blu-ray Możliwe, że to dopiero dzięki temu Wychwyciłem Możliwe, że to w wersji DVD jeszcze nie widać Ale ewidentnie Po prostu jak tak spluwa To jeszcze fragmenty śliny i tak trochę ściekają z ust Niezłe, nie? Tak, nie. nie, nie, nie? Dobre, jak już mówimy o ulubionych, ulubionych scenach, w jedynce jest taka scena, jest wiele oczywiście cudownych scen właśnie mm, męczenia bohaterów, ale jedna z moich ulubionych scen, pamiętasz, kiedy ta osoba już nawiedzona, zupełnie odmieniona, wbija ołówek w kostkę jednej z bohaterów. Tak. Pamiętasz Aha. to? No. To boli, to naprawdę tak. boli. tak. No. Ta scena jest przerażająca w jedynce. Ona jej wbija właśnie. O, inna sprawa jest taka, że odruchowo, odruch taki samoistny jest taki, że odsuwamy nogę, czyli uciekamy od źródła bólu, natomiast tam bohaterka w tym filmie nie robi nic. Ta noga ciągle jest w miejscu i ten, ten oponent wbija ten ołówek i jeszcze kręci tym ołówkiem tak, wokół o. własnej osi, tak, że <laughs> widzimy wszystko, no. co się wylewa ze środka. Ale naprawdę na poziomie takim atawistycznym jakimś to wszystko jest... Y no, aż, aż boli, jak się ogląda tą scenę. Jest, jest cudowna. Tak. Ale powiedzmy też trochę o zagrożeniu, bowiem tutaj zagrożeniem jest, jakby nie patrzeć, tak troszeczkę idąc z głębiej, kamera, bowiem nie widzimy oprawców, chyba że się ludzie przepoczwarzą tak, w monstra, tak. ale to, co przychodzi z lasu, jest niewidoczne, a my to obserwujemy tylko i wyłącznie poprzez bardzo szybki ruch kamery, który atakuje. Tak się rozpoczyna e, w zasadzie chyba pierwsza część czy początkowych jak filmu to obserwujemy. Tak, tak, tak. Jest Wychodzi to konsekwentnie rozwijane hmm. właśnie. I, I w dwójce też mamy do czynienia z tym samym zabiegiem, który jest tak niezwykły, a jednocześnie tak prosty. Bo cóż wystarczyło do tego? Po prostu szybko jechać z kamerą ale to jest efekt dzięki temu, prawda? olbrzymi czy nie? Tak, tak, zgadzam się i wiesz co, Patryk, tutaj zaraz powiem jeszcze jedną rzecz do, do, do, do, go, do tego subiektywnej tej kamery w, mhm. w obu tych częściach i co się wiąże z tym, o czym powiedziałeś, że druga część jest bardziej dopracowana. Zwróć uwagę, że w drugiej części ta kamera nie tylko podąża bardzo szybko właśnie w, w lesie, gdzieś tam w bagnach, ale również na przykład przebija się przez szybę samochodu, przebija się przez szybę mhm. okna w domu i wyczytałem, że tutaj skonstruowano w tej drugiej części właśnie specjalne, mechanizm Przed szybą była taka skrzynka zrobiona z pleksji albo z plastiku, która rozbijała, naprawdę rozbijała szyby. Oczywiście to nie były szyby z, z, takie, które by pokaleczyły aktorów, ale sprawdza się to kapitalnie. Kiedy pamiętasz, w drugiej części jest scena, kiedy ta kamera podąża w stronę samochodu, w którym siedzi Aż grany przez Campbella, i ona przebija mhm. szyby samochodowe na jednym ujęciu i wylatuje z drugiej strony. I tak samo się dzieje właśnie z oknem tego domku, kiedy porywa ta moc porywa dziewczynę, wybija szybę, my to widzimy dokładnie, bo ta skrzynka jest przed obiektywem, więc najpierw się rozsypuje szyba, a potem my kilka klatek później wpadamy w to miejsce, gdzie, gdzie, gdzie była ta szyba, ale wygląda to kapitalnie, naprawdę jest to bardzo prosty zabieg czy pomysł, ale, ale robi wrażenie, dodatkowo jeszcze z dźwiękiem, to, o co tak, ale początek, to, to że, że ten dźwięk jest świetny. Wymaga Te wszystkie proste zabiegi wymagają e, sprawności realizacyjnej, czego nie, nie można po prostu e, odmówić temu, temu filmowi. Natomiast jeszcze w drugiej części nie słyszymy tak często join us, prawda? We eat your soul, oh, join, join, us. join us, join us. W drugiej części tego chyba z dwukrotnie nawet się tylko pojawia. E, no i ten past jest już jakby do, do, bardziej po, pociągnięty. Wydaje mi się, druga część jest bardziej spójna, ale możliwe, że to wynika z tego, że zmieniło się kino już w tamtym okresie. Te kilka lat wystarczyło, żeby, żeby już odejść od tej klasycznej formuły kina gore, a pójść właśnie w stronę przesady. Poza tym już byliśmy po tych wszystkich częściach e, trylogii, chyba już wszystkich, Petera Jacksona gdzie w zasadzie operuje tym, tym samym za, z, tymi samymi zabiegami. I też, które pewnie, pewnie kiedyś będziemy omawiać matwice mózgu. No. Koniecznie. Tak. Nie, dla mnie ten film robi wrażenie przede wszystkim skalą pomysłowości. Przecież ten, to, co jest w drugiej części w szczególności, można by obdzielić po prostu kilka innych filmów. Prawda? Oczywiście najbardziej mi w pamięci zapada zabieg z ręką, która atakuje samego właściciela. Ale, ale tam jest mnóstwo przecież tych, tych rzeczy i tak prostych, przecież no, no też widać mimo że w dwójce operowano większymi kwotami, to i tak ten film no, pff, był, był ubogi, jeśli bierzesz pod uwagę inne produkcje, które wówczas powstawały w Stanach Zjednoczonych. Zgadza się. Wiesz co, w drugiej części wspominałeś o, o ręce. Moja ulubiona scena to jest scena, w której on no, musi zlikwidować, zabić swoją dziewczynę, odcina jej głowę. Aha, ich, ale, ta głowa, aha. ale ta głowa żyje. Tak, tak. I to jest fantastyczne. I to jest dla mnie slapstickowe. Kiedy głowa wpija się nas zębami w rękę Asza i on zaczyna biegać po pokoju z tą głową i yy, tak jak z piłką jakąś do kosza, uderza tą głową o ścianę, ona przeraźliwie ścieszy się cały czas tam on wybiega z pokoju tak. on wybiega z pokoju, się w ogóle z tego domku i przewraca się, jeszcze próbuje tam o drzwi tą głowę bić i w końcu wpara do takiej drewutni i co robi? Oczywiście zakręca tą głowę o... jak to się nazywa? W, do imadła wkłada do imadła ją w, w, wkręca i oczywiście głowa do niego mówi cały czas, kochanie nie zabijaj mnie, dołącz do nas bawi się z nim ten demon a Ash próbuje znaleźć w tym czasie piłę mechaniczną, gdzie jest piła, bo oczywiście w tym wypadku piła się sprawdzi świetnie, ma już głowę swojej dziewczyny w imadle, teraz trzeba ją tylko pociąć i co się dzieje i to jest mistrzostwo samarajniego. otwierają się drzwi i wpada korpus jego dziewczyny bez głowy trzymający piłę włączoną mechaniczną i trwa walka między Aszem a tym korpusem a głowa, która przytwierdzona jest do i Madła dyryguje całym tym swoim korpusem. Widzimy to gestem, brwiami, rusza i mówi: 'Załatw go.' Akcja kończy się tak, że ta piła mechaniczna zaczyna, yy, znaczy, aż doprowadza do tego, że ten korpus yy, zaczyna sam siebie ciąć tą piłą. To brzmi naprawdę fantastycznie wszystko i jest to zrobione smacznie. To znaczy, realizatorsko to robi wrażenie bardzo duże w tym filmie. Uwielbiam tą scenę. Kiedy, Jacek, widziałeś pierwszy raz? Evil Dead? Evil Dead? Aha. Wiesz co, są, jedynki nie pamiętam. Najpierw widziałem y, dwójkę i widziałem ją na pewno na VHS-ie. I to jest, wiesz co, ciekawa rzecz y, a propos tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Ten film miał swoje y, drugie życie, a tak naprawdę pierwsze życie na y, właśnie nośniku VHS, bo dystrybutorzy, jak zobaczyłem w dodatkach, wpadli na do, dość pokręcony sposób. Ten film został wypuszczony y, w niewielu kopiach do kin, Uh -huh. A równocześnie w tym samym momencie trafił na vhs uh -huh. i w jednym roku, w 1982 to już było, sprzedał się w kopiach 50 tysięcy kopii na vhs uh -huh. I, I rzeczywiście ten film stał się znany I jeden z takich pierwszych filmów właśnie, który odniósł ogromny, jeśli można w ogóle mówić o sukcesie na vhs bo to często było różnie z tym yy, zarabianiem, na, na, na uh -huh. bo to, te, te kopie często były pirackie, zwłaszcza w Polsce. Ale rzeczywiście ten film był przebojem, jeden z przebojów na VHS. Ja tak ten film pamiętam, że widziałem go na VHS-ie i nie wiem, ile miałem wtedy lat, może 16, ale zrobił na mnie ogromne wrażenie, tylko że ja wtedy odbierałem ten film na zupełnie poważnie. To ja oglądałem, jeszcze zostanę przy tej dystrybucji, z trzecią częścią było tak, że dystrybutor wypuścił to pod dwoma tytułami. Army of Darkness, oryginalny tytuł, mhm. i Evil Dead 3. Tak. Aha, aha. Ten sam film po prostu mm, e, różnie wypuścił, ale y, ja widziałem ten film po raz pierwszy i tutaj nie mam pewności, czy zacząłem od dwójki, czy od jedynki, ale w, chyba w wieku 11-12 lat. I też odbierałem to z, z, zupełnie serio. Ja byłem przerażony. No Właśnie tutaj chyba trzeba być jakby m, trochę dojrzalszym, żeby wyczuć te, te, te smaczki tkwiące w tym filmie, że, że to jest jednak pewien pastisz, pewna forma zabawy, a nie jest to podane zupełnie serio. Natomiast w tak młodym wieku ja to odbierałem zupełnie poważnie. Tak, jak już mówimy o jakby, życiu tego filmu, to w pewien sposób, bardzo znaczący do sukcesu tego filmu, do tego, że o tym filmie w ogóle zaczęto mówić, przyczynił, przyczynił się nie kto inny, tylko Stephen King. Ponieważ on ten film opatrzył swoją rekomendacją mhm. I u nas na naszym fanpage, na naszym Facebooku sklepik z horrorami pokazał się, znaczy pokazaliśmy oryginalny plakat pochodzący z 1981 roku. To jest skan tego plakatu, tam nawet widać zagięcia tego papieru, bardzo lubię takie smaczki. Mm -hmm. I tam na tym plakacie właśnie z 1981 roku pojawia się rekomendacja Stevena Kinga, który no, mówi w samych superlatywach o tym filmie, że to jest jeden z lepszych horrorów tego sezonu, ciekawy. I, i, I rzeczywiście to zrobiło swoje, to znaczy Stephen King już wtedy w 1981 roku miał swoją ugruntowaną pozycję, ta pozycja pozostaje jakby niezmienna do dziś, ale na pewno już miał za sobą te książki, które sprawiły, że stał się on no, jednym z najlepszych, jeśli, naj, naj, naj, naj, najbardziej poczyta, poczytnych? Poczytnych. <średnio>? poczytnych pisarzy książek czy popularnej powieści Grozy, wtedy już napisał Miasteczko Salem i Kerry. Bardzo dobre książki. W związku z tym jego nazwisko się już liczyło w tych kręgach ludzi, którzy interesowali się kinem i książkami, horrorami. I w związku z tym on przyczynił się również do tego, że ten film się świetnie sprzedawał. Stephen King. Dobrze. Widziałem niedawno, widziałem niedawno Armię Ciemności i widziałem ten film na, w jakości HD na, na, na kanale MGM. I powiem ci, no niestety, bo znam ten film z, też z jakiegoś tam młodości swojej i troszeczkę mnie znudził, Mówię o, o teraz moim. Ja to widziałem nie jakiś miesiąc temu niecały i no jakoś, jakoś mnie znudził, ta, ta konwencja fantazy, może może i naszego zapamiętałem, wiesz, ten film I liczyłem na horror. Tu jednak jest taki ukłon duży w stronę, tak mi się wydaje, tak, tak to ja to odczytuję, w stronę Reje Harchozena, czyli faceta, który w latach 60 -tych, 70 -tych był mistrzem animacji stop motion, czyli animacji poklatkowej. Jego filmy takie jak Siódma Podróż Sinbada Żeglarza, Starcie Tytanów, gdzie, gdzie wymontowywano sekwencje właśnie stop motion walczących szkieletów z aktorami. Świetnie się sprawdzały, to wydaje mi się, że Samurai również zapragnął mieć to w swoim filmie i to fajnie wygląda w Armii Ciemności. Jest dużo łączenia, właśnie animacji poklatkowej, właśnie szkieletów, które tam walczą, wychodzą z grobów z żywymi aktorami i to się sprawdza super. Natomiast sam film wydaje mi się jest dziwny. No, jest, jest, no jakby nie bawiłem się tak dobrze jak, jak kiedyś przy Armii Aha. Ciemności. To jest, to jest, ja, ja cały czas uważam, że Evil Dead to jest takie dobre. Ee, Kino na wieczór ze znajomymi przy puszce piwa i pizzy, prawda? Znaczy, tutaj nie musisz już oglądać tych filmów od początku do końca, bo tak jak stwierdziliśmy obaj, nie ma tutaj linearnie rozwijającej się fabuły szczególnie, tylko jest popis. Jeżeli zobaczymy jeden, drugi, kolejny popis, a nie zobaczymy siedmiu pozostałych, to niewiele stracimy, prawda? Poza tym, że ominie nas satysfakcja z oglądania tych pomysłowości sama Reimiego, ale to jest film, który wiesz, możesz prowadzić konwersację, bawić się, śmiać i włączać co jakiś czas w ten film, który masz właśnie puszczony na, na, na DVD, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że ten film w zasadzie uprawnia do takiego odbioru, takiego niesztywnego, nie, nie, nie trzeba być wgapionym od początku do końca w ekran, tylko się po prostu czasem włączać w ten, w ten obraz. Wiesz, co, to się sprawdza On się jest taki, przepraszam, gdzie... jeszcze dokończę. Hmm. On jest tak po prostu zszyty z takich epizodów. Prawda? One do czegoś no rzeczywiście tak, prowadzą, ale no, obaj się zgadziliśmy, że ta fabuła jest tutaj niezwykle błaha i ona jest jedynie taką podstawą, jakby takim spoiwem, który, który łączy te wszystkie realizatorskie popisy. To o czym mówisz się sprawdza, bo ja obserwuję teraz trzecie życie, przynajmniej w moich kręgach znajomych tego filmu, czyli życie tego filmu na Blu-rayu. Ja już zamówiłem trzy kopie. Tego filmu, jak sobie zamawiam, ten, ten, ten, to, to wydanie, które my mamy, które dzisiaj omawiamy, mm -hmm. czyli wydanie zakupione z Amazon UK, to już jest trzeci film, który zamówiłem dla siebie, dla znajomych i, i, i wszyscy, mam nawet znajomego, który powiedział, że to jest jego pierwszy film na Blu-rayu, więc, więc wiesz, Aha. jakby wow, Evil Dead, no, mam pierwszy film na Blu-rayu i to jest Evil Dead, Aha. wiesz, to nie jest Avatar, <śmiech> nie, <bo> może mam <śmiech> takich znajomych też, <śmiech> ale, ale, ale to się sprawdza to, o czym mówi, że to jest film, który... Mm, Właśnie nie wiem, czy cały film, ale, ale jest marką, no, w, jest rozpoznawalnym tytułem. Mhm. Film, który warto mieć. Warto mieć właśnie na przykład na Blu-rayu, żeby tak. cieszyć się jakością tego filmu, cieszyć się jakby nową odsłoną tej samej przygody, którą znamy z dzieciństwa lub z naszej młodości. I, i, i ten film ciągle smakuje. Tak. I jeszcze tylko wiesz co, no, no. wiesz, co. ja chciałem jeszcze powiedzieć, że nawet dla osób, które nie znają języka angielskiego, a które zdecydują się na zakup na Amazonie tego filmu, y Polecam ten film, bowiem tutaj nie jest wymagana szczególnie znajomość języka angielskiego, bo w szczególnie w pierwszej części w ogóle dialogów jest niewiele, a w drugiej też jest join ich. Us, no, te, też jest ich mało i tak jak mówię, no niewiele tracimy, nie znając w ogóle tego e, języka, bo te no, dialogi te pełnią tego, tylko taką funkcję informacyjną że jest ta księga i że ktoś się badał ją i że za chwilę te, te siły nieczyste powstają. I to wszystko. Później oglądamy rzeczywiście tylko popis. A, jeszcze jedno, Jacek. No bo mówiliśmy o brusie Campbellu, ale on odwalił kawał dobrej roboty. Jeszcze chcę do tego wrócić, i to podkreślić. Przecież on w drugiej części, on w zasadzie gra sam. On gra ze sprzętami, które go otaczają. Stąpiło mechaniczną, z tą ręką. Yy, prawda, duża część to jest tylko i wyłącznie jego popis. Dlatego wielki ukłon w jego stronę, bo one wybrą z tego znakomicie. Wiesz co tam yy, nawet pada wśród realizatorów takie zdanie czy stwierdzenie, że Bruce Campbell należy do aktorów, którzy. Yy... No jest niewielu takich aktorów, może Chaplin, należy do tego grona, którzy grają sami ze sobą mhm. i potrafią stworzyć, wiesz, jakby w jednym, w jednym ujęciu w, w jednym ciele stworzyć dwie różne postaci. Tym przykładem najlepszym jest właśnie walka Asza z własną ręką, która zaczyna kontrolować jego poczynania. No jest to kapitalnie mhm. zrobione, to jak ręka skrada się, pomimo, że jest oczywiście przytwierdzona do barku, Asza, skrada się do noża. Aż jest nieprzytomny, a ręka go prowadzi, wiesz, do, do, do, do, do Tasaka, żeby tak. się oddzielić i żyć własnym życiem. No kapitalne, bardzo fajne. Ta ręka nawet się śmieje. <laughs> <Bo on uciekaje. laughs> Prawda? Tak, tak, on z nią rozmawia. No Jest, jest to naprawdę fajne. I rzeczywiście ukłony w stronę Campbella. Mhm. Spawia się świetnie w tej, w tej no. roli. Dobrze. A co myślisz jeszcze? Wiesz co, Pociągle ciągle mi chodzi po głowie ta animacja stop motion. Mówiłem o Armii Ciemności, o reju, reju Harryhausenie, Harryhausenie, a co powiesz o końcówce Evil Dead 1, kiedy, kiedy cały finał rozegrany jest na tym, że widzimy animację poklatkową. Mhm. Tej animacji jest więcej w drugiej części przecież, ale mhm. yy, no mnie to nie razi. Widzę pewne ubóstwo w tym yy, wszystkim, tych, tych środków, ale tak jak mówiłem, mam świadomość tego, że mam do czynienia z produkcją, która nie miała w dyspozycji wielkiego jakiegoś budżetu i to jest widoczne, natomiast w tych określonych granicach, jakie mieli z tymi środkami, spisali się no, niesamowicie, dlatego no, wyrazy uznania. Wydaje mi się, że to był jedyny zabieg, zabieg nie tylko na jakich ich było stać, ale tak naprawdę jedyna możliwość techniczna zrealizowania tych scen, o których mówimy, bo mówimy tutaj mm -hmm. o takim przyspieszonym, rozkładającym się ciele demona mm -hmm. i to jest papetkowe, to, to widać, że to jest plastelina lub inny rodzaj materiału, ale, ale i widać, że to jest stop motion, czyli mamy do czynienia z takim rodzajem no miś koral koralgo dla dorosłych. W dodatkach do filmu Evil Dead widać dokładnie z jakimi problemami musieli borykać się twórcy tego filmu właśnie wynikający z tego, że była bardzo duża temperatura. Młodszy brat Samaraimiego, który grał, odgrywał postać taki takiej rozkładającej się kobiety, ubrany był w cały taki lateksowy albo gumowy kostium. Nie wiem czy to widziałeś, ale to jest potworne. Po, po tym całym dniu zdjęciowym z niego zdejmowano ten kostium i y, tam wylewał się pot. No dosłownie wylewał się pod, jeszcze z tym pudrem, bo on był cały pokryty pudrem, czyli taki biała maść się wylewała na podłogę. On stracił kilka kilogramów podczas realizacji filmu Wildet Dwójka. Mówię o bracie Samara więc to tak mi się przypomniało, w jakich warunkach te filmy były robione. Jeden był robiony, kiedy było cholernie zimno, a drugi był realizowany, kiedy było cholernie mhm. ciepło. Słuchaj, musimy jeszcze powiedzieć o jednej scenie z jedynki, która, która jest kontrowersyjna, to znaczy gwałt. Gwałt, który zadawany jest dziewczynie przez drzewa. Tak, w dwójce jest powtórka, ale ta powtórka jest delikatniejsza. Też mamy do czynienia z drzewami. No też mamy do czynienia z tymi drzewami, tylko że nie pamiętam, czy tam jest dokonywany gwałt, ale też te drzewa atakują w podobny sposób jak w jedynce. Tylko, tak jak powiedziałeś, w pierwszej części jest to zdecydowanie ostrzejsze. Chcesz to opisać? Widziałem, może inaczej, widziałem wywiad z aktorką, która odgrywa tę scenę. Ona do końca dzisiaj twierdzi: Raz, że nie chciała o tym mówić za bardzo, z tego co się zorientowałem, a dwa, że nie za bardzo ona wiedziała, jak to się będzie odbywało. I ona twierdzi, że wręcz ta najbrutalniejsza scena, kiedy no, jedna z grubszych gałęzi. Aha. zacznie ją penetrować. Została zrealizowana już po postprodukcji. Tak, tak, tak wynika z um, odpowiedzi aktorki, ale, ale cała ta scena, raz, że nie wiem tak naprawdę jak się ma do um, fabuły filmu, bo trochę odstaje. Moim zdaniem no, jest, jest inna ten rodzaj um, tortur. Jak, jak, bo ona jest bezbłędna tak, no jest bardzo mocna wydaje mi się, że, że, że, że no robi to wrażenie tak jak zresztą większość tych scen, ale ta scena wyjątkowo robi wrażenie, nawet no, jesteśmy facetami o tym mówimy, a co dopiero na, na, na widowni kobiecej robi. Aha, ja mówię, że bezbłędna pod względem realizacyjnym niekoniecznie chodzi tutaj nie, nie, no, ale ja też mam to na myśli, no, ona jest bezbłędnie zrobiona, ale no. przez to bardzo brutalna przez to bardzo prawdziwa no, nieprawdziwa, nie no, ciężko mówić o prawdziwości tych scen natomiast bo jest to fantastyczne wydarzenie Natomiast jest, jest, jest to dosyć zrobione realistycznie. Tak przypomniałem tak. sobie. Jest to scena, o której się pamięta, no, mówiąc o tym filmie. Mhm. Z, z jedynki pamięta się właśnie gwałt drzew, z dwójki rękę. Przynajmniej ja rękę, ty mówisz, że głowę bardziej zapamiętałeś. Mhm. Ale wydaje mi się, że w tej dwójce jest tyle tego, że każdy znajdzie coś dla siebie mocnego, natomiast w jedynce to, to jednak jest pewne takie ubóstwo i dlatego ta scena może z drzewami tak zapada w pamięci, bo wyróżnia się na tle innych popisów. Zgadza się. Czy jeszcze coś o filmie, czy już zabieramy się za omawianie wydania na Blu-ray? Nie, ja bym już na tym zakończył. Dobrze, Czy, w, czy widzisz w jakości Blu-ray jakąś poprawę względem DVD? Mówimy o jedynce ciągle. No i o dwójce łącznie to Więc możemy. tak, nie, nie, to, to bądźmy precyzyjni. Ja mam Evil Dead na Blu-ray jedynkę, natomiast dwójkę mam na DVD. A ty masz to polskie wydanie Q DVD? Tak, dokładnie. Więc może Aha. najpierw wiesz co, a może no jak chcesz, bo, bo jakby będziemy mówić, o, to się rzadko zdarza, że mamy różne wydania i to dobrze, to będzie ciekawe. Ja bym może szybko omówił dodatki co do wilde dwójki, jedynki, bo naprawdę jest tego mnóstwa, a potem może o, o samej mhm. jakości taśmy. Więc tak, jest tutaj kurczę, dwie i pół godziny do dodatków. I to są dodatki fantastyczne, bo jest godzinny prawie film dokumentalny o tym, jak powstał ten film. Można zobaczyć film Evil Dead z taką funkcją, on się chyba, ta funkcja nazywa Legacy of Evil Dead, czyli mamy film normalnie oglądamy, ale podzielony jest ekran na parę takich małych ekraników i pojawiają się postaci, które opowiadają o tym, znane postaci z świata filmu, które opowiadają o tym, jak ten film, czy jakie poszczególne sekwencje z tego filmu wywarły na nich duże wrażenie i przyczyniły się do tego, że oni na przykład w swoim życiu zawodowym jakoś pokierowali swoim życiem inaczej. Jest, co jest super ciekawe uważam, jest taki dodatek, który nazywa się... Treasures from the cutting room floor, czyli takie skarby z montażowni, można powiedzieć. I tam, Patryk, będziesz gdzieś uwagę, jest aż 50 minut ścinek, które nie weszły do filmu. To oczywiście jest jakości różnie, różnej, ale można zobaczyć 50 minut fragmentów, które wypadły z filmu, albo po prostu dubli do tego filmu, łącznie z. Tym, że kamera pracowała w momencie, kiedy już aktorzy nie grali albo widzimy klaps przed obiektywem. Jest to fantastyczne. Świetnie się bawiłem oglądając właśnie te, te 50 minut. Mamy komentarz y y Sam Raimiego i brusa Campbell'a do tego filmu. To jest nowy komentarz, nagrany specjalnie do tego wydania dvd Blu-ray. I y y co chyba jest istotne, Cena tego Blu-raya, o którym mówimy, jest, jest w porównaniu z cenami polskich filmów y, Blu-ray jest, jest żadna, bo on kosztował ten film, nie wiem, na polskie może y, 30 zł, może 40 maksymalnie w przeliczeniu, co jest w ogóle niemożliwością dostania, w ogóle Evil Dead nie jest wydany w Polsce na Blu-rayu, ale chyba nie wiem, czy, czy, czy, czy znajdziemy tak dobrze wydany film na Blu-rayu w takiej cenie w Polsce. No chyba nie, chyba, że porem roku za 1990. Nie, ja mówię, że dobry film z dobrymi dodatkami, a nie. Ale w roku też ma pewne atuty. Ale nie ma tam 2,5 godzin dodatków. Nie, nie, nie, nie, nie ma, nie ma. A jeśli chodzi o obraz, no jak powiedzieliśmy, to jest film zrobiony podobnie jak ostatni dom po lewej i Teksanska Masakra na taśmie 16 mm, więc ziarno naprawdę jest tutaj dosyć duże, a mrowi ten obraz, ale wiesz co, ja ten film pamiętam z jedynkę z DVD. I jest lepiej, naprawdę jest, jest, jest, jest więcej tych informacji w tym obrazie. Mam takie wrażenie, albo tylko tak się sugeruje, bo mam to piękne wydanie Blu-ray, ale, ale ja widzę różnicę. Ja też mam wrażenie, że na pewno ten obraz został poprawiony, ale oczywiście nie spodziewajmy się tutaj cudów. Oczywiście. Biorąc pod uwagę, że tutaj film został kręcony na taśmie 16, 16 mm, tak? Eee, więc no, to trzeba brać pod uwagę, ale jest on dopieszczony. Tak, natomiast dwójka, wydaje mi się, że obraz jest podobny, ale nawet tutaj chyba oddałbym pierwszeństwo jedynce. Aha. Jednak. Wydaje mi się, że ten obraz był odrobinę lepszy. Nie wiem, skąd, skąd takie wrażenia. Natomiast y no, tutaj liczy się też dźwięk, bo, bo dźwięk jest dopracowany moim zdaniem i da daje radę, ale oczywiście, tak jak powiedziałem, no, nie spodziewajmy się tutaj, że będziemy mieli jakość awatara wielkich filmów wielkich, wielkich yy, wytwórni dodatków jest mniej w drugiej, yy, przy, przy drugiej części ale również mamy takie smakołyki właśnie z procesu realizacyjnego i mamy komentarze m.in. sama Rejmiego i brusa Campbell'a więc to na pewno jakby polecam, poza tym cena tak jak w przypadku jedynki jest niewielka nie bo ile on kosztuje 6-7 funtów no więc to, to jest na pewno na plus dla tej produkcji. Zauważyłem takie, ponieważ ja i tak oglądając filmy anglojęzyczne oglądam za angielskimi napisami na wypadek, gdyby mi coś tam umknęło, to w w przy drugiej części nie mamy już takiej możliwości. Ale też tak jak mówiłem, tutaj naprawdę nie trzeba jakiejś wielkiej znajomości języka angielskiego, żeby zrozumieć treść, a poza tym tutaj niewiele się też mówi. Tutaj te filmy są bardzo obrazowe. Więc ja szybko powiem na temat wydania polskiego Dwójki i Dwójka. Rzeczywiście wydane zostało to na DVD w Polsce przez ym, takie wydawnictwo Ku DVD. Ja nie wiem, czy ono w ogóle jeszcze istnieje. To nie jest wydawnictwo. Wydawnictwem jest chyba firma Vision, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak, Ale oni wydali taką serię Q DVD, niby to jest takie lepsze DVD. Nie wiem na czym ta lepszość ma, ma, no, wiesz, ma to jest polegać. Wydane... Ale wiem, mm. że wiem, że tam Terminator 2 mm. też było Q DVD. Ja mam delikatesem, że mam ta z, z tego no, Q DVD. No. Wiesz co, różnica chyba jest taka, że to powiedzmy są ekskluzywne wydania, bo tutaj edytorsko to jest wszystko w papierowych czy tam tekturowych takich wysuwanych Aha. opakowaniach. No i dodatki, bo w Evil Dead 2 w tej wydawnictwie QDVD jest półgodzinny dokument, jak powstał film i jest co ciekawe komentarz twórców, o którym wspomniałeś, ale w tym wypadku mamy do czynienia z wersją polską. Mamy polskie Aha. napisy do, do komentarza. Więc to chyba na tym Aha. polega jakby ekskluzywność wydania DVD, że mamy tutaj wydaje mi się, że za taką cenę, to był bardzo tani film, jak go kupiłem oczywiście parę lat temu, a nie był jakiś drogi. Ale, ale az... on teraz jest nadal do kupienia. Możliwe, no? że nie w tej wersji, nie w tej edycji, jaką ty masz, ale na pewno z tej serii Ku DVD i on kosztuje chyba najwięcej 19,90. No właśnie, no właśnie. A no. jeszcze, jeśli mówimy o dźwięku, to nie wiem, jak u ciebie, u ciebie chyba tak jest, na pewno, bo masz Blu-ray, ale to wydanie ku DVD drugiej części Evil Dead jest z dźwiękiem 5.1. Mhm. Tak, no to u mnie też jest 5.1. No. no to szacunek. Nie, ty wiesz co, teraz mnie zachęciłeś do tego, żeby sobie jednak wyłożyć te 20 zł i kupić to ku DVD i porównać. Aha. Bo ciekaw jestem, wiesz, na ile rzeczywiście ten transfer na Blu-ray wpłynął na jakość samego filmu. Czy to jest po prostu zabieg marketingowy, że ch chodźcie, kupujcie blu, blu raya nie? nie wiem. No, natomiast satysfakcjonuje, że tak niska cena. Zapewne ten film u nas nie zostanie wydany ani na Blu-ray'u, ani na DVD, bo jedynki nie można chyba dostać w w polskim wydaniu na DVD. No właśnie, a można go kupić za granicą na Bureju. Słuchaj, na koniec powinniśmy no. powiedzieć o jednej takiej rzeczy, która zawsze mi przychodzi do głowy, jak rozmawiam o Evil Dead z młodymi ludźmi. Co znaczy z młodymi ludźmi w sensie studentami, na przykład pierwszego roku szkoły filmowej. I problem polega na tym, że ja znam Samaraimiego charakteryzując go w ten sposób. To jest facet... Który, który, który dla mnie jest znany z filmu Evil Dead i zro popełnił Spidermana, natomiast młodzi ludzie zupełnie odwrotnie znają tego reżysera. To jest facet, który zrobił Spidermana, a i to on zrobił ten dziwny film Evil Dead. Coś takiego jest teraz z nim. No, ale dziwi to? Nie, nie, nie, wcale. Ja tylko mówię o tym, że no, nastąpiło takie sprzężenie zwrotne, że tak powiem. No tak, tak, tak, ale to poczucie humoru jest wyczuwalne też w Spider-Manie, Ja bronię tego filmu, uważam, że to jest całkiem niezła trylogia, bo nie wiem na ile pamiętasz pierwszą część, ale tam się jest taki, taki krótki mini wywiad, mini reportaż, kim jest, kim jest Spiderman, no i słyszysz takie odpowiedzi, no kobieta, może mężczyzna. Hmm, myślę, że to może być człowiek. Wiesz, no tak, takie delikatne e, takie przebłyski tego poczucia humoru sama Raimiego, które znamy z Evil Dead, widoczne są w Spider-Manie i dlatego ten film tak doskonale się ogląda. Bo on nie tylko jest sprawną realizacją wysokobudżetową w tym wypadku, ale też ma troszeczkę w sobie takiej awangardowości, takiego przytyczka. Nie jest tu podany zupełnie serio i dlatego ten film, wydaje mi się, jest tak, tak dobry, jak jest. Halo? Tak, tak. Patryk, a jaki jest jeszcze... Zasnąłeś? Czy ty zasypiasz, Jacek? Nie, nie, nie. nie. Jaki jest jeszcze twój... Nie, ale jaki... powiedz. Co powiedzieć? No jak przynudzam, to powiedz. No. Tak, trochę przynudzasz, ale zastanawiam się teraz na taką sprawę, nie, no dzięki. czy jest jeszcze jakiś poza Evil Dead oczywiście i Spider-Manem twój ulubiony film Sam Raimiego, bo ja mam na myśli jeszcze jeden film, który bardzo lubię. Ja nie mówię, że ty byś wskazał ten sam. Ja zaraz powiem, jak ja lubię film jego, ale może masz jakiś tytuł. E, w... Chyba Darkman, tak? Było jego... Mhm, mh. No to yy, tak, tak. Tam nie ma poczucia humoru. To jest strasznie mroczny film. A czy znasz taki film? Bo teraz to powiedzieć o swoim ulubionym filmie jeszcze, Ramiego, który nosi tytuł The Gift. Nie. To jest nie. film z Kate Blanchett, z Keanu Reevesem, o Hilary Swank. Kurcze. Bardzo fajny film, również mroczny film, metafizyczny. Polski tego tytuł. Yy... Nie ja wiem, przepowiednia, nie pamiętam. The Gift jest oryginalny tytuł. Pochodzi film z roku 2000. Świetne aktorstwo. No i Wiem, co? co to jest. Wiem, co to jest. Yy, tak, tak, ale nie, nie, żeby robił na mnie takie wrażenie. Raczej to potraktowałem jako taką średniej klasy produkcję. Mnie się bardzo ten film podoba. Tak? Aha. No dobrze, no. Wiesz co, bo może się dlatego, to... że lubię akurat tą ekipę. Ja strasznie lubię Hilary Swank ona w tym filmie gra taką, kurczę, taką blacharę. Aha. Okej. Okay. <laughs> Muszę, musiałbym sobie przypomnieć, ale tak traktowałem tą produkcję. Jak zacząłeś wymieniać noisko aktorów, to mi się to układało w jedną całość, ale musiałem sobie odświeżyć. Pamiętam, że takie, takie tak, miałem spostrzeżenie, kiedy to zobaczyłem po raz pierwszy. No, no okej, okay, no ale by jest wow. Jest dosyć straszne momentami. Dobrze, czy jeszcze coś mówimy o Evil Dead i o Samie Raimim, czy kończymy? My, myślę, że możemy powoli kończyć, biorąc pod uwagę ile czasu dziś spędziliśmy nad tą produkcją i nad aktualnościami, które dzisiaj się nam troszeczkę rozwinęły. Możemy chyba zaprosić na kolejny odcinek, będzie nowsza produkcja, tak. odrobinę nowsza. Tak, zapowiadaliśmy na Facebooku, że będzie z lat 80., ale jeszcze sobie na chwilę tą niespodziankę zostawimy, bo mamy na, na myśli jeden film i pójdziemy jeszcze wcześniej, to znaczy później, to znaczy omówimy film z lat 90., to chciałem powiedzieć, który jest przebojakiem. Niekoniecznie jest filmem klasy B, ale jest filmem, który powinien się tutaj również znaleźć. Ale zahacza o kino klasy B. To jak konsultowaliśmy wybór tego filmu, no to przecież mówiliśmy, że tam jest i Roger Corman i Jonathan Dem sam wyrasta z tego o, kina. Już zdradziłem nazwisko twórcy, to myślę, że od razu tytuł przychodzi wszystkim do głowy, jaki to będzie, ale proszę cię, Jacku, wymień ten tytuł. <grym, <grym> filmem, który omówimy w najbliższym epizodzie Sklepiku z, z Horrorami, będzie film Milczenie Owiec. Tak. I Hannibal Lecter. W roli głównej. Myślę, że też będzie to dłuższa audycja. Ach. A tymczasem ym, dziękuję Ci. Join us. Powinniśmy tak y, zakończyć. Tak, tak. Myślę, że ten y, epizod powinien się tak kończyć. Join us. Join us. <laughs> Jeszcze czasami tam pada y, często takie zdanie: We eat your soul, czyli zjemy Twoją duszę. Ładne, nie? <laughs> Bardzo ładne. urocze. Dziękuję Dobrze Ci, Jacku. Patryku, za dzisiejszy epizod Sklepiku z, z Horrorami i słyszymy I, się wkrótce. I ja Tobie. No, słyszymy się wkrótce. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do, do usłyszenia.